Portal Infra zaprasza na autorski cykl felietonów. Z Autaju widać więcej. Tajemnice i zagadki Rosji według Wojciecha Grzelaka. Osobie podróżujące przez Autaj często rzucają się w oczy szamańskie drzewa. Noszące nazwę Kama obwieszone licznymi wstęgami, wstążeczkami zawiązywanymi przez Autajczyków. To jest dość skomplikowana symbolika. Każdy ród ma swoją wstążkę. W zależności od miejscowienia takiego szameńskiego drzewa wiąże się te wstęgi w rozmaity sposób. Najczęściej te drzewa usytuowane są przy źródłach, na przełęcach, ale to dotyczy zachodniego auta. We wschodnim Autaju są półpustynię, a drzewa są rzadkością. Zamiast szamańskich drzew jako święte miejsca występują ule, czyli kopce kamienne, na których zatknięte są atyki, żerdzie, również obwieszone stęgami. Warto wspomnieć jeszcze, że przy w szamańskich drzewach umieszczono tabliczki, w których władze Republiki Autej zwracają się do turystów, aby nie profanowali tych miejsc, wieszają swoje książki. Tak często się działo w ostatnich latach, ponieważ w ten sposób naruszają pełną duchową równowagę. Warto wspomnieć, że, że przy tych kamiennych trzach, w miejscach obok, podróżni powinni zatrzymać się i uczcić to miejsce w odpowiedni sposób, a więc dokładając własny kamień do tych popców, bo też spożywając tam posiłek i rozlewają na przykład nieco w alkoholu. Jeden z takich popców, szczególnie trakcyjny ule znajduje się przy drodze z kuraju do Koszagacza w ślepie ale jest ich oczywiście więcej. Niektóre znajdują się także na dawnych kurhanach, w pobliżu. No, to zresztą w tej pieklu bardzo łatwo. Podal zaczyna się płaskowy szukok, miejsce kłówków od czasów najdawniejszych, gdzie są tysiące kurhanów. Tam między innymi znaleziono słynną alpejską księżniczkę. Przy tych ulepszych kamiennych to, co zdarzają się czasem wypadki osobiste. A Utajczycy boją się tych miejsc, ponieważ przy niektórych z nich są to miejsca dla nich święte, ale ta świętość pojmowana jest w sposób specyficzny, raczej jako koncentrację pewnych niewidzialnych, pewnych niewidzialnych sił duchowych. Przy niektórych z tych toców gromadzą się złe duchy, czyli krymysy. Spotkania z takimi krymysami nie są rzadkością w te Właśnie w stepie czujskim jest uleznane z tego, że w pobliżu niego grasuje gorok czyli dosłownie wilk, zły duch, a więc krymys przebierający postać potężnego, wielkiego wilka. Krymycy w ogóle są sługami mitologii autajskiej relika, ducha podziemi, ducha złych sił, opozycjonisty Ulgena, czyli ducha, potężnego ducha światła. Ten barok niekiedy straszy przejeżdżających, a czasem nawet podobno skakuje na tylne środełko przejeżdżających motocyklistów. No i ci z duszą na ramieniu przejeżdżają parę kilometrów. Głośna była w tych miejscach Autaju historia pewnego Tajczyka, który przy jednym z ule napotkał dwie starsze kobiety ubrane w pradawny, czy inny, strój, a więc e, czapki z futra i długie, długie szaty. Te starsze damy zaprosiły go do gry w karty. Kartę nawet mu szła, nawet wygrywał, ale kiedy, kiedy zaczęło się i tak to że się no, towarzyszy go O takich i pewnych przygodach krąży po wiele słów. W każdym razie ule choć są miejscami świętymi i w tych miejscach y, tubylcy oddają cześć duchom zarówno tym dobrym, jak i na wszelkim wypadek również tym złym.